W poprzednich odcinkach Czechosłowacja Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej Rządzący krajem komuniści planują postawienie olbrzymiego monumentu przedstawiającego Stalina. Rozpisano konkurs, na który ściągnięto wszystkich liczących się architektów i rzeźbiarzy. Jiri konkursu wybiera projekt rzeźbiarza akademickiego Otakara Szweca. Szwec zaprasza do zaprojektowania terenu znajomych architektów sztursowych. Praca nie układa się jednak idealnie. Ciągłe wizyty wysoko postawionych osób w atelierze Źbiarza opóźniają w wydatny sposób projektowanie. W Czechosłowacji za pomocą sznurków pociąganych w Moskwie zaczynają się represje. Rozpętuje się piekło. Prześladowanie opozycji, a kiedy zaczyna brakować wroga, wszczynane są nagonki na niewinne osoby. Szwec popada w głęboką depresję. Przestaje rozmawiać ze swoją żoną, Plastą. Ucieka do swojej pracy. Spotyka studentkę sztuki, Klarę Nową. Proponuje jej, aby była modelką przy jego nowym akcie. W czasie pracy w Atelier dochodzi do zbliżenia Otakara i Klary. Podczas tych intymnych chwil do pracowni wchodzi żona Szweca. Zdrozgotana tym, co zobaczyła, wraca do domu. Jest przekonana, że stała się dla artysty ciężarem. Popełnia samobójstwo. Szwed straci wszystko, co kocha. Wszystko, na czym mu zależy. W akcie desperacji, kilka miesięcy po śmierci żony, w swoim mieszkaniu połyka tabletki na senne i odkręca gaz. Termin odsłonięcia pomnika Stalina, mimo iż ten umarł, zbliża się nieuchronnie. 420 Zapraszam na trzecią i dzięki Bogu ostatnią część. Cień Olbrzyma Dom wariatów, który rozpętał się wokół odsłonięcia pomnika, trwał już kilka dobrych miesięcy. Przy rozmiarach monstrum tradycyjne ściągnięcie płachty ze Stalina w ogóle nie brano pod uwagę. Inżynier-architekt Kolator zawołał do siebie architekta Sztursa i tłumaczył mu życzenie rządu, aby odsłonięcie przełożyć na godziny wieczorne i użyć olbrzymich reflektorów. – Ma pan jakąś wizję, jakby to miało wyglądać? – zapytał Szturse. Nie było to co prawda naszym zadaniem, ale przyznam się, że we własnym gronie rozmawialiśmy o tym i doszliśmy do podobnych wniosków. Tradycyjna metoda odsłonięcia jest niebezpieczna i bardzo skomplikowana. A sposób ustawienia reflektorów możemy przetestować na jednym z naszych modeli, które mamy w pracowni. Czy będzie pan potrzebował jakąś pomoc ze strony biura budowy? Sztursa pomyślał chwilę. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby podesłać do nas kogoś odpowiedzialnego za prąd. Musimy się dogadać odnośnie tras kabli. Dobrze powiedział kolator. Zaraz odelefonuje do odpowiedniej osoby i z nią ogada się detale. Dwa tygodnie później w lasta szturcowa podczas prób oświetlania makiety w ich atelier zażartowała do męża. Wiesz co? Biegamy wokół tego modelu jak świetliki. W zaciemnionym atelier umieszczono kilka statywów. Na nich latarki, które oświetlały model. Powstałe cienie likwidowano, oświetlając przedmiot innymi latarkami. Czy ty wiesz, że za ten sposób oświetlenia, jak teraz, możesz pójść siedzieć? Co? Szturca spojrzał na żonę. O co ci chodzi? No przecież takie światło stosują w kinie, w horrorach. Światło zdecydowanie nie może oświetlać tylko jednego punktu. Trzeba to jakoś rozproszyć. Przede wszystkim musimy uważać na twarz. Nie podejrzewam, aby nad pomnikiem latały śmigłowce i oświetlały wszystko. Ale to jedyne wyjście. Aby się tego zasranego cienia pozbyć. Inżynier Panek, który został oddelegowany do pomocy architektom, uśmiechnął się. Kochani... Tych reflektorów niestety nie możemy mieć Bóg ile. Sieć energetyczna tego nie wytrzyma. Oczywiście rozsądnie będzie zastosować jakiś dizdowski agregat. Na wypadek awaria, to przecież w Pradze zdarza się często. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby po zmroku, podczas ceremonii nagle zapadły egipskie ciemności? Pomyślcie, w jakich ciemnościach byśmy my się ocknęli. Cała trójka wobec tej wizji wybuchnęła śmiechem. Ratem zamilki. Wykonywali bardzo niebezpieczną robotę. Zanim znaleźli prawidłowe rozmieszczenie reflektorów, było już grubo po północy. W końcowej fazie budowy trzeba było jeszcze rozwiązać problem ogromnych podziemnych pomieszczeń pod pomnikiem. Towarzysze z komisji zdecydowali się, że powstanie tam muzeum. Powstała ideałowa rada pod kierownictwem Wacława Kopeckiego. Architekt profesor Smetana miał przedstawić propozycję zagospodarowania ponad 4000 m metrów kwadratowych pomieszczeń do 1960 roku. Komisja początkowo miała zamiar odsłonić pomnik 9 maja, w dziesiątą rocznicę wyzwolenia Pragi przez Armię Czerwoną. Ale wtedy przyszedł na posiedzenie Rady Zapotockiej z wiadomością, że sekretarz generalny Komitetu Centralnego ZSRR Nikita Chruszczow nie będzie mógł uczestniczyć w odsłonięciu. Powodem, jaki podało biuro KC, był zajęty termin Chruszczowa. Było to nie lada zaskoczenie. Wychwalanie Stalina powoli stawało się co najmniej niepopularne. Przed Bożym Narodzeniem komisja zatwierdziła lepszy termin. 1 maja 1955 roku. Jako argumentację podano, że przeprowadzenie dwóch tak wielkich manifestacji zaraz po sobie byłoby kłopotliwe pod względem organizacyjnym, a także i gospodarczym. Tak naprawdę głównym powodem było życzenie Kopeckiego, aby użyć do uroczystości Tysięcy ludzi, którzy masowo zjadą się w tym dniu na pierwszomajową manifestację. Sytuacja polityczna w Moskwie była napięta jak bycze jaja. Do baraku doktora Kliczka, kierownika budowy, wstąpił doktor Krasny. Cześć pracy, towarzyszu! Pozdrowił hałaśliwie kliczka w drzwiach. Na wieki i tobie cześć, dobry człowiecze. Co przynosisz z radczańskich Pochwałę za dobrze wykonaną pracę, a przy okazji się porozglądać. Ja jakoś ci nie wierzę, z tym byś tutaj nie przychodził. Masz rację. Staram się znaleźć Szweca, ale nigdzie nie mogę na niego trafić. Nie wiesz przypadkiem, gdzie jest? Kliczek pokręcił głową. Pojęcia nie mam. Kiedy widziałem go po raz ostatni, skarżył się na trudności z oddychaniem i chciał jechać w Tatry, do sanatorium. Zapytaj się w szpitalu wojskowym. Był tam ostatnio na badaniach. Już dzwoniłem. Do sanatariów także. Nie było go tam. Po widać było, że jest to dla niego dużym zmartwieniem. Kliczek przypomniał sobie, że ostatnio, kiedy chciał skontaktować się ze Szwecem, wysłał mnie. Pójdź za nim, Roberta. Raz już go znalazł. Dobry pomysł. Zadzwonię do kolatora, a zapytam się, gdzie jest Robert. A ty co? Garnitur już wyprasowany na uroczystość? A, dopiero co odebrane z czyszczenia, ale przygotowany na inną imprezę. Na ślub wyobraź sobie, że w tym samym czasie wychodzi za mąż moja siostrzenica na Morawach. Jestem jej chrzestnym, więc nie mogę jej tego zrobić i nie przyjechać. Widzisz, jaki pech? Nie mogło to być kiedy indziej? Oj, towarzyszu, towarzyszu, źle ty skończysz. Świeckim uciechom dawać pierwszeństwo nad uciechami narodowymi? — No, nie wyobrażam sobie, ale raczej to twojego kadrowego profilu nie polepszy. — A gdzie to będzie? — W Chodoninie za wojaćka mnie brali — zaintonował ukliczek. Doktor Krasny poklepał kolegę po ramieniu. — Tylko się nie schlaj do nieprzytomności. Morawskie winko jest mocne i szybko włazi w nóżki w główkę. Krasny zlokalizował mnie telefonicznie na Akademii. Robert, nie mogę się skontaktować z mistrzem szwecem. Doktor Kliczek mówił, że może ty coś wiesz. Muszę pana zmartwić, ale nie widziałem go już ponad miesiąc. Chyba w Tatry wyjechał. Tam go nie ma. Sprawdzałem. Mógłbyś go poszukać? Przed uroczystością chciałbym jeszcze parę rzeczy z nim ogadać. Dobrze. Wiem, gdzie mieszka, a to zresztą nie jest daleko od atelier. Także kawałeczek, później pan odzwonię. Popatrzyłem na swój noces i ruszyłem przed siebie. Zadzwoniłem do drzwi z nazwiskiem morawiec. Chwilę później otworzyły się i głowę wysunął mężczyznę. Dobry den, pan morawiec? Proszę się nie gniewać, że panu przeszkadzam, ale szukam pana Szwedza i dostałem adres, że tu mieszka. Morawiec otaksował mnie spojrzeniem i rzekł. Masz pecha młodzieńcze. Pan Szwedz rzeczywiście bywał tu czasami, ale już z miesiąc go nie widziałem. Jakby czekał na moją reakcję i nie chcąc wdawać się w szczegóły. Wie pan, to dość ważne. Dotyczy jego pomnika na letnie. Czegoś tam od niego pilnie potrzebują. A ja mam go znaleźć. Morawiec podrapał się po głowie. To mi się wydaje trochę dziwne. Ostatnio mówiłem z nim przed jakimś miesiącem i wtedy powiedział, że jedzie gdzieś w góry z jakimiś znajomymi. Najwyraźniej, zresztą, trochę to już za długi termin, przecież nie siedziałby tam cały miesiąc. Proszę zobaczyć Watelier. Już się robi na dworzu ciepło, a on tam czasem sypiał. Może na Nusli. Ale tam go raczej nie ma. Gospodyni domu ma klucze od tamtego mieszkania. Więcej nie mogę pomóc. Przykro mi. To ja panu serdecznie dziękuję. Zaraz to sprawdzę. Niestety, Vatelier nie było. Pani Szpalowa powiedziała, że ponad miesiąc temu poinformował ją, że ktoś go odwiedził i musi na jakiś czas wyjechać. Zostało mi tylko jego mieszkanie na nusy. Stałem przez chwilę przed domem. Drzwi wejściowe były zamknięte. A ja nie wiedziałem, jak nazywa się gospodarz. Jakiś mężczyzna wychodził, więc zapytałem się. O niej. O, to jest tutaj, zaraz na parterze, w lewo. Podziękowałem i zastukałem do drzwi. Otworzyła mi kobieta. Dobry den. jestem współpracownikiem mistrza Szweca. On tutaj mieszka. Chciałem się zapytać, czy przypadkiem nie wie pani, gdzie on jest? Gospodyni zmierzyła mnie od stóp do głów. Nie wiem, gdzie jest, ale ostatnio często tutaj nie bywa. Odpowiedziała niechętnie. Słyszałem, że może mieć pani klucze od jego mieszkania. Moglibyśmy tam pójść i popatrzeć? Słuchaj, młody człowieku, klucze mam, to prawda, ale bez pozwolenia mistrza nigdzie nie pójdę. No tak, ale my go dłuższego czasu poszukujemy. A to już jest wasz problem. Mistrz musiał widocznie odjechać na dłuższy czas. Od momentu, kiedy umarła mu żona, rzadko tutaj go było widać. Może jest na leczeniu. Ja mu tylko czasami myłam okna, kiedy mnie o to poprosił. Ale do mieszkania nie puszczę. Mowy nie ma. Trafiłem na twardą skalę. Nie miałem żadnych szans. Podziękowałem. I odszedłem. Na rynku wszedłem do budki telefonicznej i zadzwoniłem do doktora Krasnego. Dziękuję, Roberte. Jakbyś czegoś potrzebował, wal jak w dym. Jakoś tą skawę skruszymy. Doktor Krasn wiedział, że aby pokonać gospodynię, musi użyć wpływu i posłużyć się służbą bezpieczeństwa. Zatelefonował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i poprosił o połączenie z Wydziałem Antyterrorystycznym. Szwedz w tych czasach był prominentem, dlatego że był ściśle związany z wielooznaczeniowym dziełem ideologii komunistycznej. Mogło się przecież coś stać. Już przed południem, 21 kwietnia 1955 roku funkcjonariusze Służb Bezpieczeństwa w obecności gospodarza domu otworzyli mieszkanie na piątym piętrze, gdzie mieszkał akademicki rzeźbiarz Otakar Karszwerd. Natychmiast po otworzeniu drzwi poczuli gaz. Wbiegli do kuchni. Na wersalce obok kuchenki leżały zwłoki rzeźbiarza. Nie było wątpliwości samobójstwo Premier Wacław Kopecki dowiedział się o tym po południu. Trzasnął drzwiami gabinetu. Reakcjonistyczny mizerny dupek nawet po śmierci robi problemy. Wywiad donosił mu o Szwedzu każdą informację. Wiedział o jego problemach po śmierci żony, wiedział o zazdrości jego kolegów. Tajniacy informowali go o tym, że Szwec od kilku miesięcy dostaje anonimowe groźby. Powoli doszło do niego, co mu zrobili. Złamaliśmy go. Zakoniliśmy do ślepej uliczki miał innego wyjścia. Przegieliśmy. Oczywiście wielu ludzi się o tym dowie, szczególnie wśród związanych z pomnikiem. Temu się już nie da zapobiec. Wiedział, że musi zadzwonić do Związku Artystów Sztuk Pięknych, aby nie narobili dużego szumu. W gazetach o jego śmierci nie może być nawet wzmianki. Wieść o śmierci Szweca rozbiegła się po Pradze lotem błyskawicy. Plotki rozchodziły się szybciej niż fale radiowe, głównie takie, o jakich w prasie czy w radiu nie będzie zmiany. Prognoza pogody na 1 maja obiecywała przyjemny dzień. Uroczystości mogły się więc odbyć bez problemu. Obywatele z całej republiki zjechali się do Pragi dzień przed albo bardzo wcześnie rano. Grupy zbierały się na z góry ustalonych miejscach. Do Pragi ściągnęli robotnicy z fabryk, uczniowie ze szkół, sportowcy. Uczestnictwo, tak jak przedtem, było... Dobrowolnie, przymusowy. Organizatorzy grup dobrze wiedzieli, kto uczestniczy. Było naprawdę niewielu ludzi, którzy wyłgali się chorobą albo ważnymi sprawami rodzinnymi. Ludzie pomału takie spędy jak ten brali za oczywistość. Wokół uczekujących grup brzmiała ludowa muzyka grana przez kapelę. Pochód ruszył. Na dolnym końcu placu Wacława była postawiona ogromna trybuna, cała w czerwieni ozdobiona mnóstwem kwiatów. Nad trybuną wisiały olbrzymie portrety komunistycznych świętych. Lenin, Marks, Engels, Stalin, Gottwald, Zapotocki. Tłum parł naprzód, a skandowane hasła odbijały się echem od sąsiednich ulic. Ludzie machali flagami, nieśli transparenty, wykrzy wykrzykiwali swoje poddaństwo władzy komunistycznej. Przy skandowaniu hasła ze Związkiem Sowieckim po wsze czasy wielu w duchu dodawało i ani minuty dłużej Wszyscy byli zadowoleni, że za chwilę będą mieli to do sobą. Dostaną pozwolenie do rozejścia się i będą mieli cały dzień w Pradze tylko dla siebie. Dostojnicy na trybunie łaskawie kiwali dłońmi. Czasami energicznie zamachali przy jakimś głośniejszym okrzyku. Na wieczór, około godziny ósmej, zaczęli się znowu wszyscy zbierać u cokołu granitowego monstrum. Rozpoczęły się przemowy. Przemawiał ambasador Związku Sowieckiego, Firjubin, który swą obecnością zastępował Chruszczowa. Po nim byli inni. Odnośnie Takara, Szweca nie padło ani jedno słowo. Włączono światła. Postać Józefa Wisialionowicza Stalina rozjaśniała. Ludziom wydawało się, że Stalin nachyla się nad nimi. Granitowy Stalin, który zostanie tutaj na wieki. dni po odsłonięciu pomnika wręczony zostały medale. I w tym momencie moja rola łącznika przy budowie zakończyła się. Kiedy wszystko to się zaczynało miałem 21 lat. Teraz miałem 27. Myślałem, że Moja historia skończy się właśnie tu i teraz, niestety myliłem się! 25 lutego 1956 pięćdziesiątego szóstego roku doszło w Moskwie do nieoczekiwanego przez nikogo zwrotu. Polski badacz historii, Bogusław Wołoszański, 45 lat później, w ten sposób to opisywał. Nikita Chruszczow doszedł na szczyty władzy w 1953 roku, gdy zorganizował spisek i obalił ławrentia Beriem najpotężniejszego polityka w Związku Radzieckim, który przez 15 lat kierował tajną policją polityczną. Chruszczow nie był jednak na tyle silny, żeby sam przejąć władzę i musiał dzielić ją z Malenkowem i Bułganinem. Przed nimi piętrzyły się ogromne problemy. 30 lat stalinizmu było wielkim ciężarem dla radzieckiej gospodarki, a straszna wojna, która zabiła bez mała 30 milionów obywateli tego państwa, dopełniła spustoszenia w przemyśle i rolnictwie. Chruszczow mówił otwarcie, że w 1952 roku produkcja mięsa w Związku Radzieckim wyniosła zaledwie 3 miliony ton i była mniejsza niż w Rosji w 1916 roku. Jeszcze gorzej było z plonami zbóż. W kraju szerzył się głód. W obozach na Syberii i w więzieniach przebywało miliony ludzi, niesłusznie skazanych przez stalinowski wymiar sprawiedliwości. Śmierć Stalina przyniosła im nadzieję na zwolnienie. Tylko nadzieję, gdyż w czasie krótkiego panowania Berii wypuszczono na wolność niewiele osób. Nowa ekipa też nie kwapiła się do szerokiego otwarcia bram syberyjskich obozów, gdyż zwolnieni mogliby zacząć domagać się wymierzenia sprawiedliwości katom. Tymczasem wielu oprawców pozostawało na najwyższych stanowiskach administracji partyjnej i państwowej. Na przykład Georgi Malenkow, z którym Chruszczow dzielił władzę. Zamieszany był w śledztwo w tzw. sprawie leningradzkiej z 1949 roku, gdy skazano na śmierć co najmniej 200 niewinnych osób, a tysiące aresztowano. Również Chruszczow, który w czasach Wielkiej Czystki podpisywał wyroki śmierci, miał ręce umazane krwią. Imperium śmierci, nazwane później archipelagiem Gułak, od nazwy głównego zarządu obozów, gławno je uprawnienie a obejmujące setki obozów, których liczby zapewne nie pozna nikt, działało nadal. Złagodzono dyscyplinę, ale tylko w niewielkim stopniu. Więźniom zezwalano na widzenia z rodzinami, przyjmowanie paczek, zdjęto kraty z okien obozowych baraków. W niewielu sprawach zrehabilitowano niewinnie skazanych. W 1955 roku do domów wróciło około 10 tysięcy ludzi. Miliony pozostały w łagrach, czekając coraz bardziej niecierpliwie na sprawiedliwość. Sytuacja stawała się zapalna. W 1953 roku w dwóch kopalniach w Orkucie wybuchły zamieszki. Wkrótce zastrajkowali więźniowie w kopalni Kapitalnej, a w Norylsku. Potem doszło do zamieszek w łagrach Kazachstanu. W Kengirze wybuchło wielkie, trwające ponad miesiąc powstanie więźniów. Wszędzie tam skierowano do akcji Wojska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które krwawo tłumiły bunty używając samochodów pancernych i broni maszynowej. Wiadomo, że w Norylsku oddziały MSW zmasakrowały kilkuset więźniów. Nigdy zapewne nie dowiemy się, ilu zabito w innych obozach. Dla Chruszczowa był to sygnał, że dłużej nie można odwlekać ostatecznego rozwiązania. Postanowił działać. 14 lutego 1956 roku rozpoczęły się obrazy 20 Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Chruszczow zamierzał otwarcie przedstawić problem zbrodni stalinowskich, uważając, że tylko w ten sposób rozetnie nabrzmiały problem. Ale wiedział, że nie będzie to proste. Prawda zagrażała wielu politykom zajmującym najwyższe stanowiska w państwie. Kilka dni po rozpoczęciu zjazdu Chruszczow zebrał członków prezydium i powiedział do nich. A co mamy zamiar zrobić w sprawie tych, którzy byli aresztowani i zlikwidowani? Zjazd zbliża się do końca. I rozejdziemy się, nie mówiąc ani słowa, o nadużyciach władzy popełnionych za czasów Stalina. Teraz wiemy, że ludzie, którzy cierpieli w czasie represji, byli niewinni. Nie możemy dłużej trzymać tych ludzi na wygnaniu, czy w obozach. Pierwszy zaprotestował marszałek Kliment Woroszyłow, najbliższy przyjaciel Stalina. Powiedział do Chruszczowa. Co się z tobą dzieje, no? Jak możesz tak mówić? Jak to się odbije na autorytecie naszej partii, naszego kraju? Nie utrzymasz tego w tajemnicy. Szybko rozejdzie się, co się działo za Stalina, a potem palce wskażą na nas. Co my będziemy mogli powiedzieć o naszej roli w czasach Stalina? Wtórował mu Łazar Kaganowicz. Doprowadzisz do tego, że będą nas sądzili katorżnicy. Pruszczow spokojnie przyjmował ataki. I tak nie utrzymamy tajemnicy. Wcześniej czy później ludzie zaczną wychodzić z więzień i obozów i wrócą do miast. Opowiedzą swoim znajomym, przyjaciołom, towarzyszom i każdemu w ich domach, co się stało. Cały kraj i cała partia dowie się, że ludzie spędzili 10 do 15 lat w więzieniach. Za co? Za nic! Oskarżenia były fałszywe. Żaden z argumentów nie zmieniał jednak stanowiska ludzi bojących się odpowiedzialności za stare czasy. Wciąż nie zgadzali się na wystąpienie sekretarza generalnego z referatem ujawniającym zbrodnie Stalina. Wtedy Chruszczow zagroził... Nikt nie zabroni mnie, jako zwykłemu delegatowi na zjazd, wypowiedzieć się na ten temat na jednym z posiedzeń. Jeżeli członkowie prezydium KC pozostaną temu przeciwni, to wówczas zwrócę się bezpośrednio do delegatów zjazdu z prośbą o wysłuchanie mojego przemówienia. To był sprytny zabieg. W czasie obrad Chruszczow, jak każdy delegat na zjazd, mógł zażądać udzielenia mu głosu. Przeciwnicy znali go dobrze i wiedzieli, że tak postąpi. Musieli skapitulować. Nikita Chruszczow wszedł na mównicę 25 lutego 1956 roku. Prowadziły go niespokojne spojrzenia członków kierownictwa partii. Zrobili jednak wszystko, aby ograniczyć następstwa referatu. Przede wszystkim uzyskali to, że referat miał być wygłoszony po wyborach nowego Komitetu Centralnego, gdyż obawiali się że straciliby szansę na ponowny wybór, gdyby sala poznała zakres zbrodni. Ponadto Chruszczow miał wystąpić na specjalnym, zamkniętym posiedzeniu, na który wstęp za specjalnymi przepustkami mieli tylko wybrani goście. Towarzysze, w referacie sprawozdawczym Komitetu Centralnego Partii na XX Zjeździe, w szeregu przemówień delegatów, jak również poprzednio na posiedzeniach plenarnych, Mówiono niemało o kulcie jednostki i jego szkodliwych następstwach. Jeszcze nic nie zapowiadało burzy. Oddał hołd Stalinowi jako wybitnemu rewolucjoniście, człowiekowi, który miał niekwestionowane zasługi dla rewolucji i zwycięstwa w wojnie domowej. Nagle padły słowa o tym, jak Stalin przejął władzę wbrew woli Lenina, gdyż zataił testament wodza rewolucji. I Chruszczow zaczął wyliczać stalinowskie zbrodnie. Wstrząśnięci delegaci słuchali o masowych aresztowaniach i masowych egzekucjach, o torturach, o represjonowaniu rodzin oficerów i funkcjonariuszy partyjnych skazanych na śmierć lub wieloletnie więzienie. Dowiadywali się, że w 1953 roku Stalin szykował nowe czystki, których ofiarą miało paść całe kierownictwo partii komunistycznej, członkowie rządu i setki tysięcy innych ludzi. Słowa te, jak fale po kamieniu wrzuconym w wodę, zaczęły się rozchodzić. Wielu ludzi zrozumiało, że reżim komunistyczny dostał porządnego kopa w swoją ideową dupę. W czerwcu 56 w polskim Poznaniu protesty na protestujących wysłano wojsko. Padły strzały. Stalin, kult jednostki stały się pase. W listopadzie 61 roku na wyraźny rozkaz Kremla podjęto decyzję o zdemontowaniu pomnika Józefa Stalina. Za wyburzeniem głosowali ci, którzy sześć lat wcześniej energicznie udzielali się, by przy powstaniu monstrum. Sześć lat Tyle wystarczy, żeby obalić mit. Ja od pięciu lat pracowałem w kamieniołomie w Rupert W sekretariacie zadzwonił telefon. Sekretarka podniosła słuchawkę i powiedziała: Są słucham. Witam towarzyszko. Z tej strony inżynier architekt Kolator. Czy mógłbym prosić do telefonu Roberta Kamasina? Nie ma go teraz. Jest w kamieniołomie, nadzoruje strzelanie. Ja już go od dwóch dni szukam. Proszę mu powiedzieć, żeby się do mnie odezwał. Podał jej swój numer telefonu i rozłączył się. Wracałem do domu z pracy, kiedy usłyszałem, że ktoś mnie woła. Była to wiera Sołkupowa. Podszedłem do niej. Szybko powiedziałem mi, o co chodzi. Kolator był moim szefem w Pradze. Wyjaśniłem. Myślałem, że już jest na emeryturze. Nie jestem pewien, co chcę, ale czuję, że jest to związane z pomnikiem Stalina. Mają go wyburzyć. Poszedłem zadzwonić. Dobry den, panie inżynierze. Mówiono mi, że mam do pana zadzwonić. Jak się cieszę, że cię słyszę. Oczywiście potrzebuję czegoś od ciebie. — Chyba już wiesz, że rząd zdecydował się na rozbiórkę pomnika. — Tak, słyszałem. Rzeźbiarskie tamtamy dobrze działają. — No tak — powiedział kolator. — I właśnie dlatego mam prośbę. Potrzebuję kogoś, kto zna kamieniarzy i strzelmistrzów. Od razu sobie o tobie przypomniałem. Potrzebujemy specjalistów od wyburzenia. Ty ich znasz. — Nie ma sprawy. Obiadę kamieniołomy i zbiorę zespół. Muszę tylko tutaj znaleźć jakieś zastępstwo na moją nieobecność. Na drugi dzień ruszyłem w drogę. Ten pomnik chyba mnie prześladował. Przy każdej akcji... Musiała być komisja. Przeważnie byli to funkcjonariusze państwowi. Co ciekawe, przy budowie pomnika trzeba było spełniać wymogi różnych komisji. Także przy rozbiórce decydujące słowo mieli ci, którzy się na tym zupełnie nie znali. Obchodzili pomnik dookoła jak muchy, kiwali głowami. Omawiali różne aspekty wyburzenia, o których nie mieli zielonego pojęcia. Weszli także do podziemnych pomieszczeń. I jednego z nich kosztowało to życie. Pracownik magistratu potknął się spad ze schodów i skręcił kark. Wyburzenie się jeszcze nie zaczęło, a pomnik już miał na koncie jeden ludzki żyw. Pomnik miano odstrzeliwać po warstwach. Głowa głównej sylwetki, jak oficjalnie nazywano głowę Stalina, miała być rozebrana bez użycia ładunków wybuchowych. Po ziemi ciągnęły się gumowe przewody od kompresorów do wiertarek i młotów. Wyglądały jak czarne węże. Jakiekolwiek filmowanie czy fotografowanie było zakazane, nie istniały nawet dokumenty odnośnie rozbiórki. Odstrzał pierwszej warstwy oglądaliśmy z daleka. Czekaliśmy na znak. Tętno mimochodem przyspieszało. Kiedy zawyje ta syryna? Najpierw zobaczyliśmy odskakujące ogromne kawały kamienia, a potem doszedł do nas wybuch. Kilkoro ludzi zdążyło ukradkiem zrobić zdjęcie, kiedy wiatr rozwiał kurz naszym oczom ukazało się nagie, granitowe coś. Rozbiórka trwała do listopada 1962 roku. Monstrum postawione z tysięcy ton granitu, setek ton żelazo-betonu znikło. Koszt budowy wynosił około 150 milionów koron. Zlikwidowano go za pomocą dwóch ton ładunków wybuchowych i dwóch tysięcy zapalników. Kosztowało to 4 miliony. A ja mogłem wreszcie wracać do domu. Małe sylwetki ludzi na postumencie, na którym obecnie stoi praskim metronom, który swoimi wachnięciami z lewej strony na prawą odmierza czas, który tutaj w Pradze troszkę inaczej płynie. Ale nie zapominajmy, że kiedyś na tym wielkim cokole. Stał zupełnie inny symbol. Symbol terroru. Terroru w całej Europie. A nawet i w świecie. Stał tam największy w Europie. Wraz z cokołem Mierzący około 30 metrów, wykonany z granitu, pomnik Stalina. Ten dźwięk, który teraz słychać, to właśnie praski metronom, który pracuje prawie cały czas. No, bywają takie dni, kiedy przestaje funkcjonować i grupa zaciekawionych turystów traci jeden obowiązkowy punkt podczas zwiedzania Pragi. Od metronomów prowadzi długi kabel. Na tym kablo wisi pełno tenisówek jest taki, znaczy był skoro armia uzawodowiona prawie, był taki zwyczaj w armii polskiej, że pobór, który odchodzi do cywila wyrzucał swoje trampki na drzewo drzewo to nazywało się drzewem sandałowym tutaj widzę kabel sandałowy Metranom znajduje się w bardzo malowniczej części Pragi, która zresztą tak samo jak Rzym została zbudowana na siedmiu wzgórzach. A pary, które tutaj w sadach rozciągających się za metronomem spotykają się, to nie mówią, że spotkamy się koło metronomu, tylko setkamy se u Stalina. Spotkamy się pod Stalinem. Właśnie tutaj kończy się historia trwająca dość długo. Ciągnąca za sobą wiele ofiar. Właśnie w tym miejscu stanął metronom, który powinien nam przypominać o tym, że czas płynie. Tempus fugit. I patrząc na tą wielką, pomarańczową wskazówkę metronomu. Tak sobie myślę. Porusza się z jednej na drugą stronę. Ale... Czy tak może być z historią? Przecież mówi się, że historia lubi się powtarzać, a... nie daj Bóg. Wskazówka się znowu cofnie i wrócimy do tych jakże okrutnych czasów. Kończymy tą historyczną wędrówkę, zaczynającą się w 1949 roku, a kończącą się dla Was w 2010. Żegnam się z Wami. I zapraszam w przyszłości do następnych stronic historii Pragi, które razem otworzymy. Ametronom. cyka, więc dla was muzyka. Ten gwiazd wykonał. Jako nie koniec. z tych spać, ja wiem to. Jako nie ja a ty, ty wiesz to. Mamy dwie które nic nie spaja. Choć on, on z moich snów. To nasz tym Tak to pochop mu się kolec. Chcę a da. Muszę to tu Powiedzieć tych par za twoje tak będą Nie chcę nic poczuć, chcę być sam. Nie mogę dychać, nie chcę ja z kity prestać. Chodź, ma fodu, z któryma stale mi wolasz. Mam wsi po paniku, przecież ucieka. Z wszelkimi widzi, że cię tylko Nie może z tego, że się lubię, bo pamiętam. Mam mnie nervy a nie możesz mi perić Wie, że jest neskoro a nie da się tu zmieni Srdce ma cię za tebą a nie przyznam się to przed sobą Lebo premyšam na tebą, aha, dlaczego jestem z tebą? Ostalo chladów dobrej jest już dawno przeć Niż nas nas zachrani, se ma to dobrze, wieś Tak pojď sobie, niech ťa na posledy obywat Ja som To mi sprawił chybu a odjdzie To jest nasz przybyt tak to pochopuje koniec. Chce lizmę aj a za to nie neda, Powiedzi bliźni, za ołza, które Chcę poczuć, chcę być sam. Nie może być, nie chcę gdzie Už se to nedá vrátit zpěť Cítím, že chlap to dobré je už dávno preč Už ani nemůžeme najít společnou reč To nie da, a nie da Uwiedź w tych słów Tak przeboj jasna Nie chcę nieść poczuć, chcę być sam Nie môżem duchać Nie chcę mi ja się być